Nie rozumiem, A co tu trzeba rozumieć, nie potrafię. Co tu trzeba umieć, życie same, nie było łatwo więc mówić, nie mówić samemu, samemu sobie. Tak jest najdalej, to okada czapie, z siebie połapię. Trudne to takie cholernie. Nie stać się nie, zachowam się niezmiernie. Czydowia, czy czydowia, czydowia. Czy czy czy czy czy ta szarość jakaś taka szara, do tej chwili uciekają od nas węgile i odjazd, odjazd, odjazd serca na nogę Nie na podłogę wyrwać to, nie mogę Przerywając pas módry, albo niepowodzeń paskudnych Masa tak potrzebna, wręcz nie Niedoceni ten, to ma nas w kieszeni A sam nie przyłożył się do zarobku Mówi tak, każdy dostanie po nagrobku Chyba, że jeszcze się marzy O lat zajęcy spotku i od marca jest środku. I środku Im szczerza dusza, tym więcej żyć Ale to nie da pożyw Nie, nie Nie rozumiem, A co tu trzeba zrozumieć, Nie potrafię, A co tu trzeba umieć Rzeczy same, nie łatwiej samemu sobie takie jest najtajniej. No Noka na czapie, z łapie Trudne, to takie cholernie! Nie stać nie zachowam się więc wiernie! Nie rozumiem, a co tu trzeba rozumieć? Nie potrafię, a co tu trzeba umieć? Z rzeczy samej, bo łatwiej mówić samemu sobie! Tak jest najdajniej bloka no, na czapie, ścienę Trudne, to takie cholernie! Nie stać nie zachowam się więc wiernie! Zostawiłem to sobie! Na no szczęście jeszcze, jeszcze tego nie, nie powiem, powiem Bo ciągle, o ciągle robię i robię, robię, robię i robię Muzyka maluje słowem i zna, zna. Mówi, że trzeba wychodzić z tym do Już tyle lat, I człowiek zna. do siebie mówi Wszyscy pytają, co z karierą? Czy to, to, jest Nie wiem, jak tłumaczyć po raz to, Że mnie nie śpieszy się do aż Choć nie mam też ochoty chorować na zaraz Biznes ten jeszcze pełen Dla mnie tajemnic jak nic te czekają artyści na odkrycie nie wiem co wy w niektórych księżniczkach widzicie Tu czarownicę rzucił urokowicę i pod kurą Zamykająca się przy ubicach ukryła obrzyd i Moją jest inna tajemnica Tajemnica Tajemnica Tajemnica, tajemnica. Nie rozumiem, a co tu trzeba rozumieć? Nie potrafię, a co tu trzeba Z Rzeczy samej, nie łapię. zmówić Mówić samemu sobie, takie jest najtajniej Loka na czapie, ścienie połapie Trudne to takie cholery Nie stać się nie zachowam się niezmiernie Nie rozumiem, a co tu trzeba rozumieć? Nie potrafię, a co tu trzeba umieć? Samemu mocno więc mówić samemu sobie, taki jest najdalej. Do kadacza pień, połapię. trudne to takie holdery. Nie stać mnie, zachowam się więc zbiernie